Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Dziś goszczę pana doktora Marcina Zarembę z Uniwersytetu Warszawskiego. Historyka, publicystę, autora takich pozycji jak komunizm, legitymizacja, nacjonalizm czy wizyta Jana Pawła II w Polsce. Dokumenty KCPZPR i MSW. Tę książkę pan doktor napisał wspólnie z Andrzejem Friszke. Temat zaproponował pan doktor. Jest to temat szalenie kuszący, ciekawy, a równocześnie Wcześniej inne od tego, o czym zazwyczaj tu się mówi. Mianowicie będziemy rozmawiać o marcu 1968 roku, widzianego przez ludzi, którzy pisali list. Panie doktorze, jak to się stało, że pan się zainteresował listami? Otóż znalazłem parę teczek w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, teczek archiwalnych, w których znajdowały się raporty tzw. Tak Biura W. Biura W zajmowało się czytaniem korespondencji... Perlustracją. Perlustracją, to brzydkie słowo. To jest nigdy bo perłę zawiera tak, tak. Czytaniem korespondencji obywateli polskich, głównie korespondencją międzynarodową, ale także wewnątrz kraju. Takich materiałów Stało bardzo niewiele, ponieważ to było niszczone systematycznie, ale kilka takich teczek zostało z całego okresu Polski Ludowej. Zawierają one raporty, w których są fragmenty prywatnej korespondencji. Są takie z okazji śmierci Stalina, z 1956 roku, z kryzysu kubańskiego. Zachowała się na pewno jedna, być może jest ich więcej, teczka dotycząca właśnie korespondencji listów Polaków pisanych w marcu i kwietniu 1968 roku pisanych z Warszawy, gdzieś tam na prowincję do Szczecina, czy czyli w obrębie miejsc. Polski to obrębie nie Polski. były wysyłane za granicę. listów nie ma chyba żadnego, który byłby wysyłany poza granice Polski. A czy wiadomo czym się kierowano właśnie nakładając obowiązek perlustracji, czyli czytania na te właśnie, ani inne listy pisane przez tego, a nie innego? Czy chodziło o adresata, czy chodziło o nadawcę, czy chodziło o czas, w którym wymiana myśli i informacji wewnątrz Społeczeństwa była dla władzy niebezpieczna. Myślę, że chodziło o dwie rzeczy. Przede wszystkim taką tak zwaną pracę operacyjną, że użyję slangu ówczesnych służb, a mianowicie no śledzenie wszystkich rzeczy związanych z opozycją, z przestępczością zorganizowaną, ale przede wszystkim jak sądzę, chodziło o kontrolowanie kontaktów ze Światem Zachodnim, z Paryską Kulturą, Wolną Europą, a także z polską emigracją, po prostu polską emigracją na Zachodzie. I to chyba był najważniejszy cel. Drugi cel to była analiza nastrojów społecznych. Dzisiaj no, możemy zrobić dzisiaj. Bardzo ważna. Oni chyba nie do końca doceniali to. Dzisiaj dysponujemy badaniami socjologicznymi, codziennie jakiś ośrodek publikuje Jaki wyniki źle, sondażów, nie? prawda? Mm. Ale wówczas władze komunikacyjne, Miały, nie miały żadnego zaufania do socjologii. Ja przypomnę taki artykuł z 1932 roku Adama Schaffa, Ankietomani, gdzie on tam skrytykował w ogóle jakiekolwiek sondaże. No bo po co mamy marksizm? Marksizm dobrze odczytuje nastroje społeczne i w którą tu stronę będzie szło, prawda? Więc zrezygnowano w latach 60-tych z poważniejszych badań socjologicznych, przyhamowano je, tych także akademickich. Natomiast cały czas czytano prywatną korespondencję Polaków i z jednej strony no, można powiedzieć, to jest taki rodzaj kontroli myśli jak u Orwella, prawda, w roku 1984, tak. a z drugiej strony jest to rodzaj badania opinii publicznej. No, bezcenne, bo I bezcenne, już tak. nawet kto dożył do dzisiejszych dni, to już nie pamięta, co wtedy cząstkowo pisał, czy mówił, czy... Bardzo mało no. pojawia się listów, jeśli ktoś zachował listy, załóżmy, z okresu lat 60 czy 50 to nie jest skłonny znowu ich pokazywać historykom, a dzięki tym raportom, które były na notabene tajne, specyjalnie znaczenia i tylko kilka osób wiedziało o ich powstaniu, prawda? No, możemy analizować to, co ludzie wówczas myśleli, jak postrzegali rzeczywistość, co było dla nich ważne. Tak? I czego się lękali. I czego się lękali, tak, tak. No no, jak zawsze. mówiłem o kryzysie kubańskim, to na przykład no, są wstrząsające listy o na przykład żołnierzy, którzy mówią, że od tygodnia śpimy w ubraniach, prawda? Dostaliśmy o amunicję i list do matki, żeby kupowała mąkę i cukier. Więc y, rzeczywiście o strachu też jest. Niestety, bardzo mało tego typu materiału archiwalnego, źródłowego się zachowało, co, nad czym bardzo boleje, bo chciałbym poznać podobne materiały z innych okresów Polski Ludowej, na przykład z stanu wojennego. Wiemy, że ta poczta była czytana, a o ile się orientuję, do tej pory nikt nie znalazł żadnego nie raportu jeszcze. na temat, co Polacy pisali w stanie wojennym. ani tych worków, gdzie no, były to składowane, to... te tak, listy. Ja, tak, ja myślę, tak. że one jednak spłynęły no, jako najmniej Albo imię spłonęły, bardzo... albo gdzieś są, jeszcze, jeszcze nie mają sygnatury, jeszcze archiwiści do nich nie dotarli. Nie dotarli. No, pewnie zdecydowana większość została zniszczona. Mm -hmm. Mamy parę kartek z no. tymi listami. Dostaje pan taki list, czy on jest... Czy znaczy, to jest raport, w którym, Aha, ale... w którym jest sprawozdanie, ile listów zostało przeczytane. Mm -hmm. To warto by powiedzieć, że w ciągu roku, w latach 60. czytano około 5-6 milionów listów. Przynajmniej tak podają szefowie tego biura W. Na przykład za, za 10 marca 1968 oni podają, że w ciągu w całego dnia przeczytali Blisko 6 tysięcy. Chodzi o komendę stołeczną milicji obywatelskiej w Warszawie, bo przy niej było to biurowo. Czyli chodzi o listy z Warszawy. Jest to 6 tysięcy. Z tego zawierających informacje o proteście studentów było około 300-400. Wie pan, panie doktorze, nigdy nie wiadomo, który naczelnik pilnuje, żeby robota wrzała, ponieważ ja natrafiłam w zupełnie innej dziedzinie na takie próby werbowania marynarzy, którzy wrócili z Waldenbergu po, po flagu na Wybrzeże. I tamtejszy Okręgowy Zarząd Informacji dokładał starań, żeby złamać tych ludzi, żeby oni zaczęli opowiadać o swoich kolegach i o nastrojach, na przykład o flagu. I na przykład jednego bardzo dzielnego żołnierza i przedwojennego zresztą oficera floty Lipińskiej, żeby jego złamać, zarządzono rozpracowywanie 22 osób z jego otoczenia. Jednego oficera, żeby złamać. 22 osoby były pod niej stanną kuratelą. Sprawdzano ich kontakty, ich pochodzenie, ich sposób bycia, ich pion moralny i tak Także ja bym się nie zdziwiła. Zdawano sobie sprawę, władze PRL-u wszelkie, zdawano sobie sprawę, że ta miłość ludu jest taka, że trzeba cały czas mieć nad nią pieczę. Tak, to prawda. Niektóre te listy były fotografowane i później wsadzane do akt, jeśli miały być wykorzystane operacyjnie a zdecydowana ich większość trafiała później do skrzynek Pocztowych. Stąd też opóźnienia, które narzekano w Polsce Ludowej, Zresztą, że po, poczta tak długo idzie, prawda, że listy tak długo wędrują. No, to jest jedna z przyczyn. No tak, jedna. Miały przystanek po drodze. To jest, nie najważniejsze, ale jedna, jedna, z, jedna z przyczyn czytał pan te raporty? Czy łatwo się zorientować, kto do kogo pisze? To różnie. W okresie powojennym w większości jest adresat i nadawca listu. W tych listach z lat 60., o których mówię, rzadko jest nadawca. Więc trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o adresata, tak, no to jest podane imię, nazwisko. List musi dojść, prawda? A ludzie się nie piszą No no, to pamiętajmy, że to jest fragment listu. Tutaj ci funkcjonariusze nie całego, jak tam ciocia mm -hmm. się czuje. Interesowały ich te rzeczy, które były związane z nastrojami społecznymi, bądź właśnie operacyjnymi. W związku z tym taki list do cioci no jest podpisany, kochany Tadek, czy tam kochany... Kochana... Tadek. Tak, mm -hmm. Na tej zasadzie, prawda? Czasami pojawiają się nazwiska. Ja nigdy nie, jeśli piszę artykuł naukowy w oparciu o ten materiał, nigdy nie podaję oczywiście nazwisk. Zabrane w sposób nielegalny, niezgodnie z prawem, jest to moralnie dwuznaczne, to jest prosto, jednoznacznie racji. Tak, więc nie miałbym prawa i mm -hmm, nie śmiałbym wymieniać mm -hmm. jakiegokolwiek nazwiska. I cóż Nawet piszą? jeśli pisze to jakiś antysemita na przykład. I cóż piszą do siebie ludzie w tym no Jeden czasie, kiedy, kiedy już się tam tak, dzieją te już wydarzenia? Się dzieją, tak? Już z 5 marca pokazujący jaka była atmosfera. A Na uniwersytecie 30 jest ostatnie przedstawienie tak, dziadów, tak, dziadów w Lideńka, 3 Narodowej. marca jest informacja o tym, że Hendrik Schleifer i Adam nie są się. reagowani ze studiów. Na uniwersytecie jest akcja Wojna ulotkowa i jeden z listów o tym mówi. To bardzo ciekawe. Cytuję. Studenci wykazują aktywność, roznoszą różne listy, protesty. Bibuły mnożą się tyle, że człowiek traci orientację co do charakteru publikacji. Kolportuje się odezwy i kontrodezwy i odpowiedzi na odpowiedź w prasie i wierszem rymowanym, satyżą dziadów i Żydów. Bibuła krąży z rączki do rączki, jak gazeta polska w okresie okupacji. Od czasu do czasu wiesza się jakiś antysemicki wierszyk na ścianie, ale znika on niebawem i ustępuje miejsce odezwie potępiającej działalność antyżydowską. Studenci podpisują odezwy wojące o wolność kultury i takie, które twierdzą, że taka wolność Istnieje. Czyli już 5 marca wrzało. O, już wrzało, prawda? A do 8 jest. A, a jeszcze e, tutaj ten autor pisze, podobno jeszcze w tym tygodniu odbędzie się wiec na dziedzińcu o, Uniwersytetu właśnie, Warszawskiego. Pisze podobno, bo datek godzinę i miejsca zna wąskie grono organizatorów. W ogóle to nie wiadomo jak iść z kim na kim się oprzeć. Autor jeszcze nie wie, że dojdzie do, do wiecu i na, na kiedy on jest wyznaczony. Przypomnę, hmm. że godzina 12, 8 marca przed Biblioteką, Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet. List opisujący, co się działo, gdy na teren Uniwersytetu wjechały Auto słynne autokary z napisem... Z aktywem z, napisem, z Nie, nie, nie. Na A początku skąd? wjechały z napisem wycieczka. I byli to no, tak zwani wycieczkowicze, jak to się wówczas mówiło, czyli osoby głównie z aktywu partyjnego, różnych zakładów e, instytucji Warszawy, tych autokarów chyba było około 7, może ośmiu, schuty, część była schuty, część była z Ministerstwa Handlu Zagranicznego. I to opis listu właśnie wysłanego prawdopodobnie 8 bądź 9 marca. Nagle na krakowskim został wstrzymany ruch i na uniwerek wjechało 7 autokarów z napisem wycieczka. A w autokarach wycieczkowicze, w szarych paletkach i kapelusikach. Rzucili się na demonstrantów, którzy usiedli na śniegu i zaczęli bić bili pięściami po twarzy i nie tylko studentów, pracowników naukowych też. Nie myślcie sobie, że święto kobiet przeszkodziło im bić dziewczęta. Jednocześnie zaczęli zgarniać prowoderów do suki i zabierać egitymację i indeksy. Kilka dziewcząt zemdlało, jedne wnieśli koledzy, drugie wywozili prywatnymi autokarami do szpitala. Potem wszystko przeniosło się pod rektora i zaczęło się. Wycieczkowicze zgarniali wszystkich, kto im się nawinął pod rękę. Studenci krzyczeli, żeby pokazał się rektor. Pojawił się prorektor i zaczął nawoływać do rozejścia się Jest też inny list, na przykład też opisujący te wydarzenia z 8 marca. Cytuję. Dantejskie sceny bili pięściami po twarzy, pałami masakrowali dziewczęta. Bili kogo powadło? Bezbronnych, niewinnych ludzi na ulicy. Dziewczyny uciekały przez prywatne mieszkania. Ludzie chowali, bronili. Mówię Ci, krwawa niedziela. To był piątek. Mnóstwo ludzi pobili, pozbierali legitymację indeksy. Dziewczyny mdlały piekło, jakaś babka sprawa prawa podobno zmarła. Studenci zbiegli na stopnie kościoła Świętego Krzyża i krzyczeli pachoły gestapo mordercy łapanka. Rzeczywiście później włączyła się do tego milicja, około 14.30. Milicja na schody do kościoła tłuką i piorą na lewo i prawo, po głowach, żebrach, plecach, gdzie popadło. Dużo pracowników naukowych, tajniacy pobili naszych asystentów, podobno dziekana filologii Wieczorkiewicza też. To straszne, że, że aż trudno żyć makabra, dostać biały dzień pięścią w twarz albo pałą od takiego łajdaka. To był pierwszy sześć bojowy jakby młodzieży, która dotąd sądziła, że władza mimo wszystko ma przede wszystkim wobec nich takie ojcowskie uczucia, że owszem klapsa może dać, skarcić palcem pokiwać karcąco, ale generalnie no jednak studenteria eksterytorialność uczelni, te wszystkie wzniosłe ideały, te gorące głowy, ta chęć bycia niezależnymi, ten dejmek z, z tymi dziadami, zresztą fantastycznymi przecież to wszystko właśnie znikło, to wszystko właśnie te pały rozbiły w miazgę. Tak, dla tej młodzieży był to szok. Był to szok, że ktoś może wkroczyć na teren uniwersytetu, że będzie to milicja i, i że nie można mówić tego, co się chce. A mało tego, później pamiętajmy, że 9 marca ukazuje się pierwszy artykuł w życiu Warszawy, który mówi że o prowodyrach, o nie wiem tam właśnie działalności chuliganów, prawda? Warchołów i Warchołów, tak, a później y, od 11 marca rozpoczyna się kampania antysemicka. Jest jeden z listów, który można zatytułować O co walczymy? Jedna z, ze studentek pisała coś takiego. UW walczy o wypuszczenie aresztowanych kolegów, prawa do głoszenia prawdy o wszystkim, zdementowania wypowiedzi prasy i radia. Chcę, żeby ujawnić śmierć kolegów, którzy polegli w piątek. Nikt nie zginął, Nikt nie zginął. W, w, w czasie wydarzeń Nikt marcowych, ani w kwietniu 1968 roku, ale list ten pokazuje nastroje ówczesnej młodzieży akademickiej Warszawy, prawda? Znaczy walką o praworządność, o prawdę, o to, że prasa i telewizja będą mówiły prawdę o, o, o wydarzeniach, prawda? Łamać. Panie doktorze, nasz czas dobiegł niestety końca. Listów jest jeszcze bardzo wiele. Może ktoś ze słuchaczy gdzieś w rodzinnym jakimś archiwum, czy szufladzie, czy na strychu, znajdzie jakieś listy, które opowiadają o tym, co było właśnie z punktu widzenia prywatnych ludzi. To jest dla naukowców niebywale ciekawe, prywatne spojrzenie na rzeczy, które zmieniają losy państwa lub świata. Bardzo dziękuję panie doktorze, mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się w tym studiu, ponieważ sądzę, że nie tylko listy o marcu pana zainteresowały, że ma pan jeszcze inny komplet listów albo też wiele kompletów. Przypomnę państwu, że gościem dziś w studiu był pan dr Marcin Zaremba historyk z Uniwersytetu Warszawskiego a żegnę państwa Olga Braniecka.